To są informacje polskiego radia 24. Podpis po pół roku prezydent Nawrocki zatwierdził nominacje oficerskie w ABW. Przewrócić unijne fundusze to cel przyszłego rządu węgier mówi o tym lider zwycięskiej Tisy. Widać go na samochodach, balkonach i dachach. Pył z nad Sahary dotarł nad Polskę. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Najwyższy czas. Dziękujemy w imieniu funkcjonariuszy. Tak rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński komentuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji oficerskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chciałem bardzo gorąco i serdecznie, a przede wszystkim bardzo szczerze podziękować w imieniu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podziękować panu prezydentowi za podpisanie, że w końcu, po ponad pół roku, pan prezydent zdecydował o tym, żeby złożyć ten podpis pod nominacjami na pierwszy stopień oficerski. Jest też komentarz ministra energii. Presja ma sens, stwierdza Miłosz Motyka. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że jest to rezultat spotkania z szefami służb. Doszło do niego w połowie stycznia. Dziwię się, że potrzebne było spotkanie, aby prezydentowi tłumaczyć, iż takie nominacje należy podpisać, mówił minister Motyka w radiowej trójce. I dzisiaj, jak widać, te nominacje zostały podpisane, ale nie było żadnych merytorycznych powodów do tego, żeby zwlekać. Długo to robił i długo zwlekał i szkoda, że taka decyzja została od razu zakomunikowana jako negatywna. Zawsze mógł wcześniej to zakomunikować, zawsze nie musiał z tego też robić takiego politycznego cyrku. Pierwsze wnioski o nominacje oficerskie były wysłane w październiku. Rzecznik prezydenta mówił w Polsat News, że Karol Nawrocki chciał, aby te wnioski zostały poprawione zgodnie z procedurami. W listopadzie prezydent Nawrocki odmówił nominacji na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłym wywiadowcom i kontrwywiadowcom wojskowym oraz ABW. Trzy tygodnie temu na wniosek szefa Monu zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski podporucznika otrzymało 78 żołnierzy i funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego. Szkoły będą gotowe, aby od września wprowadzić obowiązkową edukację zdrowotną. Tak mówiła w naszym studiu wiceministerka edukacji Katarzyna Lubnauer. W czerwcu studia podyplomowe w tym zakresie skończy blisko 600 osób. Następne studia podyplomowe będą uruchomione dla ponad 600 dalszych osób. Wiceszefowa resortu edukacji nie obawia się sprzeciwu rodziców w sprawie edukacji zdrowotnej. Ta edukacja to jest rocznie około 30 godzin. Tego większość, ponieważ dziewięćdziesiątych programu, to są rzeczy, które nie mam żadnej wątpliwości, że każde dziecko powinno mieć. To są rzeczy związane ze zdrowiem, aktywnością fizyczną, zdrową dietą, profilaktyką, zdrowiem psychicznym, cyberbezpieczeństwem, uzależnieniami itd., itd., po czym jest ta jedna dziesiąta, która dotyczy zdrowia seksualnego. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach od czwartej do ósmej szkoły podstawowej. Także przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych edukacja seksualna będzie nieobowiązkowa. Nowy rząd Węgier zrobi wszystko, aby przewrócić kilkanaście miliardów euro zawieszonych funduszy unijnych. Tak zapowiada przyszły premier, lider Tisy, zwycięskiego ugrupowania w wyborach parlamentarnych, Pejter Modzior. Jak zapewnia, ma na to gotowy plan. Rozmawiał o tym z szefową Komisji Europejskiej. W pierwszej od półtora roku rozmowie Modiora w węgierskich mediach publicznych sprawa europejskich funduszy była bardzo ważnym tematem. Peter Modior twierdzi, że około 18 miliardów euro, które są zawieszone dla jego kraju, pozwolą wydobyć węgierską gospodarkę z dna. Podczas gdy Pan tu kłamał, Węgry stały się najbiedniejszym i najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej. Wszystkie 26 państw członkowskich otrzymało fundusze UE, Panie Redaktorze. Mówił Modior do prowadzącego rozmowę w Radiu Koszut. Przyszły premier, czteropunktowy plan powrotu funduszy unijnych, omówił już z urzędem. Sulem von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej. Zakłada on po pierwsze wdrożenie środków antykorupcyjnych, w tym wejście do Prokuratury Europejskiej. Po drugie reprezentowanie węgierskich interesów zarówno w Unii Europejskiej, jak i w rozmowach z Moskwą, czy Waszyngtonem. Trzecią kwestią jest powrót wolności prasy, a czwartą powrót wolności akademickiej, skrępowanej w ostatnich latach przez polityków Fidesu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Peter Modior przyjechał do siedziby prezydenta Węgier. Zapewne powierza on liderowi Tisę misję utworzenia nowego rządu. Cool. <laughs> Korea Północna osiągnęła znaczący wzrost zdolności do produkcji broni jądrowej, alarmuje szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi mówił o tym w Seulu. Ostrzegł, że bez zgody na pełną weryfikację ewentualna umowa nuklearna Stanów Zjednoczonych z Iranem pozostanie, jak się wyraził, tylko kawałkiem papieru. Międzynarodowa Agencja nie przeprowadza inspekcji w Korei Północnej od 2009 roku, ale stale monitoruje tamtejszą aktywność. Peł saharyjski dociera nad nasz kraj. Żółto-brunatny nalot jest już nad Tatrami. Synoptycy obserwują wyraźne zmętnienie nieba i ograniczanie przejrzystości powietrza. Nalot widać nie tylko w powietrzu, również na powierzchniach po opadach deszczu. Według synoptyków drobinki piasku i minerałów pochodzące z nad Sahary w Afryce są szczególnie widoczne na śniegu, w wyższych partiach Tatr, także na samochodach i dachach budynków. Największe stężanie Pyłu nad Tatrami prognozowana jest na dzisiaj i jutro. To były informacje Polskiego Radia 24. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północnym zachodzie także będą rozpogodzenia. Miejscami przeważnie na wschodzie kraju może pokropić słaby deszcz, ale jest dość ciepło od 12 do 16 stopni. Na wybrzeżu chłodniej tam od 7 do 10. Wyższa temperatura miejscami na południowym zachodzie około 17 stopni.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 Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit ćwierćfinału UEFA Champions League Bayern kontra Real. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4 dwójki i pięć zer lub przejdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Po reklamie autopromocja Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad.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 Prawie 9 minut po godzinie 10 Polskiej Radio 24. Małgorzata Żuchowska. cały czas wszystko się zgadza. Stan dnia. Stan dnia i temat dnia, bo ważą się losy dostępu do informacji niejawnych szefa BBN-u Mira Cęckiewicza. Służba kontrwywiadu wojskowego blisko dwa lata temu cofnęła um, szefowi BBN-u um, poświadczenie bezpieczeństwa wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Premier tę decyzję um, podtrzymał, a Wojewódzki Sąd Administracyjny ją uchylił i tak sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z nami Sylwia Białek, Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to może oznaczać, że ten spór dziś właśnie dobiegnie końca? No wszystko wskazuje, że tak, choć i teraz zainteresowani sprawę interpretowali w korzystny dla siebie sposób. Przypomnę, że od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński tłumaczył wówczas, że rząd nie zgadza się z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu wyroku po ocenie zgromadzonego materiału. Sprawa jest dla nas ewidentna i jednoznaczna. Tak mówił Jacek Dobrzyński, a Sławomir Cenckiewicz podkreślał, że Decyzje SKW i prezesa Rady Ministrów nie wywołują skutków prawnych i dlatego szef BBN-u wziął udział w lutym tego roku w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tym spotkaniu ABW złożyło doniesienie do prokuratury. Rzecznik koordynatora służb specjalnych wyjaśniał, że w posiedzeniu Rady brał udział szef bbn który nie miał dostępu do informacji niejawnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeanalizowała te wszystkie informacje, jednocześnie bez wątpliwości uznano, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez osobę, która dopuściła do udziału w posiedzeniu osobę, która nie ma dostępu do informacji niejawnych. Jacek Dobrzyński ocenił wówczas, że taka sytuacja stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa, którym prokuratura powinna się zająć. Ochrona informacji niejawnych w czasie tak niebezpiecznym na świecie, niebezpiecznym w Polsce jest... Bardzo tematem wrażliwym, więc wszystkie osoby, które uczestniczą w tego typu spotkaniach muszą mieć taki dostęp do informacji niejadnej. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do Prokuratury Krajowej stosowne zawiadomienie. Jestem przekonany, że prokuratura będzie wszczynała w tej sprawie śledztwo sprawą zajmują się Lubelscy śledczy a zgodę na dostęp do informacji niejawnych cofnięto Sławomirowi Cęckiewiczowi w 2024 roku za doprowadzenie do ujawnienia rok wcześniej dokumentów planowania operacyjnego oznaczonych klauzul klauzulami tajnej ściśle tajne a dotyczących planów Warta służba kontrwywiadu wojskowego uznała że Sławomir Cęckiewicz nie daje rękojmi utrzymania tajemnicy i dlatego to do, ten dostęp do informacji niejawnych aby służba kontrwywiadu cofnęła. Natomiast teraz sprawa właśnie dziś będzie się toczyć przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. To ostatnia instancja, która wyda w tej sprawie wyrok. Co ważne, ta rozprawa będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami i będzie niejawna. Sprawę będzie rozpoznawał trzyosobowy skład orzekający, który został wybrany drogą losową. I Sylwia Białek z tymi informacjami y, dla Państwa. A ja dziękuję Ci, Sylwio. Ja dziękuję. patrzę w tej chwili... No, w internetową wyszukiwarkę. Wpisałam do niej Hoczewo Elektrownia i grafika, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. I teraz mamy tak. Hoczewo 24, gmina Hoczewo, portal y, komunalny, trójmiastowyborcza.pl, energetyka 24. Y, co jeszcze? Y, nadmorski 24. Jeszcze o tym y, nie wspomniałam. Czyli stan faktyczny, wizualizacje. To jest dowód na to, że region żyje y, tym y, tematem i my za chwilę o tym porozmawiamy.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 spaliły się maszyny y, wykonawcy. Y, poinformowaliśmy odpowiednie służby, zarówno policję, jak i y, służby y, zarządzania kryzysowego. Y, również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została poinformowana. Trwają w tej chwili prace y, tych służb. W związku z tym czekamy na informacje. Y, maszyny się spaliły, ale to, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia inwestycji, y, wykonawca będzie w stanie już dzisiaj Jutro podstawić nowe maszyny i kontynuować pracę. Także z punktu widzenia realizacji inwestycji e, terminy nie są zagrożone. Bo jak się pewnie Pani domyśla, każda taka informacja, zwłaszcza dotycząca tej y, inwestycji, no, budzi szczególny niepokój. Czy cokolwiek wskazuje na to, że był jakiś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 na pewno wzmożona ta działalność. Musimy być tutaj bardzo ostrożni. Nasza organizacja, nasza spółka ma szczególne zasady bezpieczeństwa, dotyczące cyberbezpieczeństwa, dotyczące zasad e, prowadzenia tego projektu w sposób absolutnie bezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. E, odpowiednie służby również nam przy tym towarzyszą. Natomiast oczywiście musimy być bardzo wyczuleni na tego rodzaju i informacje zdarzeń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 Spokojną. Pręty paliwowe, które są umieszczone w, w elemencie już jądrowym, one nie wydają dźwięków. Także to jest to I nie jest ilość nie, tak, nie, nie ma też odpadów, które można czysta. Nie ma również chłodni kominowych. Zwróćmy uwagę na to, że yy, większość może naszych słuchaczy nie wie, że ta elektrownia nie będzie miała chłodni kominowych, dlatego że jesteśmy właśnie. Blisko morza i będziemy chłodzić się wodą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 Te y, działania zintensyfikowano. Y, prowadzimy na miejscu lokalne punkty informacyjne. Obecnie nazywa się to lokalne centrum informacyjne. W tym centrum można uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w lokalizacji, co się dzieje wokół lokalizacji, jakie są plany. Y, prowadzimy szereg konferencji atomowe szanse również dla przedsiębiorców, nie tylko dla takich, takiej społeczności rozumianej jako przeciętny mieszkaniec. Mhm. ale konferencji?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 I turystyka. Dlatego, że spójrzmy na, na doświadczenia innych krajów, chociażby Hiszpanii. Turystyka, turystyka rozwija się wokół elektrowni jądrowych. No, każdy będzie ciekawy, Nie. myślę, będzie chciał to zobaczyć Dokładnie. na własne czy po prostu. Dokładnie. W, w lokalizacji współpracujemy z wójtem yy, i z władzami gminy Choczewa yy, i ościennymi yy, po to, żeby budować już przyszłościowo wizję, w jaki sposób możemy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 Mam propozycję dla Pani. Jesteśmy w ty, y, tym wszyscy zainteresowani. To zapraszamy do Polskiego Radia 24, tak nawet systematycznie, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, y, co się dzieje. Żeby wszyscy byli spokojni przede wszystkim, prawda? I żebyśmy zyskiwali pewność, że to będzie sprzyjało nam wszystkim. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Yy, przyjmuję je, zarówno ja, jak i, jak i moi koledzy z zarządu, a także wszystkie osoby z naszej organizacji, które są zaangażowane w ten proces, są do Państwa dyspozycji. No to będziemy dzwonić w takim razie. Tak miła Bogumiła ożarska jak wiceprezeska Polskich Elektrowni Jądrowych, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję uprzejmie.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 Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyanokobalaminy. Neurobiom Advanced jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedoznacznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropację cuczowurkową. PG Health Germany GmbH. Po reklamie ogłoszenie społeczne: wejdź na podatki.gov.pl lub pozytek ngo.pl.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 Zbliża się 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To dobra decyzja, tak ocenia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To komentarz do podpisanych przez prezydenta nominacji oficerskich 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa Polski, stwierdził w radiowej jedynce wiceminister Standerski. Awanse w tym zakresie to jest tylko i wyłącznie bezpieczeństwo państwa. To nie jest Żadna polityka, tylko to są ludzie, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie, żeby chronić nas wszystkich w tych strategicznych dla państwa aspektach i blokowanie ich awansów powodowało osłabienie tego bezpieczeństwa. Od listopada prezydent blokował wnioski o awanse oficerskie 136 młodych osób. Kancelaria prezydenta domagała się poprawienia i uzupełnienia wniosków. Trzy tygodnie temu prezydent Nawrocki na wniosek szefa zgodził się mianować na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego. Są podstawy do postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Tak uważa nasz gość Maciej konieczne z partii Razem. Chce tego sejmowa większość. Przedstawiciele klubów koalicji rządowej mają przedstawić szczegóły wstępnego wniosku w tej sprawie. Chciałbym, żeby Ziobro i Romanowski stanęli przed polskim mhm. sądem i żeby jeżeli, a mamy poważne postawy sądzić, że popełniali przestępstwa, żeby ponieść tego są konsekwencje i to samo I z Romanem Giertych. Żeby nie było podwójnych Bo to standardów. jest ten kłopot myślenia w kategoriach rozliczania politycznego. A my jesteśmy w tym ramach. Rozliczenia PiSu. Ja nie chciałbym rozliczeń PiSu. Ja bym rozliczeń nieuczciwych polityków i wszystkich tych, którzy łamią prawo. Mówił na naszej antenie poseł konieczny. Zbigniew i Marcin Romanowski, których ściga polski wymiar sprawiedliwości, uciekli na Węgry. Od premiera Urbana dostali azyl polityczny. Peter Modzior, lider zwycięskiej Tisy i przyszłe szefy węgierskiego rządu, zapowiada, że politycy PiSu, którzy od miesięcy przebywają w Budapeszcie, mogą być wydani polskim władzom. Osiemnastoletni akordeonista Michał Stochel zdobył tytuł Młodego Muzyka Roku 2026. To uczeń Szkoły Muzycznej w Przemyślu. Będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków. Odbędzie się na początku czerwca w stolicy Armenii Rywaniu. Zwycięzcę konkursu ogłosiła wczoraj wieczorem ministerka kultury Marta Cienkowska. Zrobiła to podczas gali w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. W Warszawie. Muzyka klasyczna wchodzi do mainstreamu. Po konkursie Chopinowskim dzisiaj po tym przeglądzie najfajniejszych, najzdolniejszych młodych muzyków jestem przekonana, że będą odnosić sukcesy i na scenach, jak i także mogą być muzycznymi influencerami. Ogólnopolski konkurs Młody Muzyk Roku jest organizowany co dwa lata. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.33. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Kto to powiedział? Taki mały quiz. Myślę, że ten nowy człowiek dobrze sobie poradzi, to dobry człowiek. Kto tak powiedział o Peterze Modziorze? Otóż prezydent Donald Trump, tak, mieli państwo rację, w rozmowie z ABC News, to był jego komentarz do wyborczej porażki Viktora Orbana. Prezydent Amerykański prezydent podkreślił, że wynik wyborów na Węgrzech nie jest dla niego powodem do niepokoju. Czy tak rzeczywiście jest? Trump zaznaczył, że nie traktuje przegranej Orbana jako własnej porażki. Argumentuje, że nie angażował się znacząco w kampanię Naprawdę? Jednocześnie jeszcze przed wyborami jego administracja wyraźnie wspierała przecież węgierskiego premiera. W ostatnich dniach, przed głosowaniem, na przykład wiceprezydent J.D. Vance publicznie zachęcał do oddania głosu na Orbana. No to porażka, czy nie? Komentarz. Michał Broniatowski, szef TVP World. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No to porażka czy nie? No, katastrofa według mnie, dlatego że po no, raz kolejny ingerencja w wybory Waszyngtonu, rządzonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli nie, nie, nie przyczyniła się do, do, do porażki ich kandydata, to na pewno im nie pomogła, dlatego, że oczywiście, tak jak każde wybory, w każdym kraju sprawy toczyły się wokół bardzo ważnych problemów wewnętrznych, więc jeżeli o czymkolwiek tutaj można mówić, to o potężnym zwycięstwie demokratycznie nastawionego społeczeństwa Węgier, a nie o, o, o porażkach jakichś zagranicznych polityków. No i oczywiście klęska dyktatora, który Rządził nieprzerwanie 16 lat, a jeszcze wcześniej przez 4 lata. Więc wydaje mi się, że, że w ogóle roz, rozpatrywanie tego przez pryzmat e, takich czy innych e, z, zachowań prezydenta Trumpa e, jest po prostu no, pomniejszaniem roli ludzi, którzy byli w tym aktywni, czyli wyborców węgierskich. Może odwracanie uwagi od katastrofy J.D. pan? Ja sobie pozwoliłam na swojego rodzaju żart wtedy albo tuż po, po, po, po wyborach na Węgrzech, że gdyby takie odbywał się na Grenlandii, to Donald Trump nie powinien tam wysłać J.D. Vansa. Zgadza się no, pan ze mną? Panie, J. Vans w ogóle niespecjalnie nie, nie, nie powinien zajmować się mm -hmm. sprawami międzynarodowymi. Przypomnę, że spotkał się z papieżem, w przedzie, papieżem Franciszkiem w przeddzień jego śmierci. To oczywiście ponury żart, ale no warto takie rzeczy przypominać. On również uczestniczył w bardzo ważnych rozmowach w Pakistanie ze stroną irańską w sprawie dalszego ciągu tej wojny, a właściwie zakończenia wojny Amerykanów i Izraela z Iranem I, no, i zakończyło się to spektakularną klapą. Więc może niech się nie miesza pan J.D. Vance do spraw międzynarodowych. Aczkolwiek z drugiej strony myślę, że, że, że biorąc pod uwagę takie jego historyczne osiągnięcie, to może warto, żeby wpadał i opowiadał się za, za rozmaitymi, nieprzyjemnymi ludźmi um, y, y, y, po to, żeby przegrali potem wybory. Jasne, zdecydowanie, zdecydowanie tak, chociaż wizyta J.D. Vansa była taka familiarna bardzo, prawda? On mówił, że właściwie jego rodzina rozwija się razem z jego wizytami y, na Węgrzech. Kiedy był w Budapeszcie pierwszy no, raz, to w drodze było jego pierwsze dziecko. Teraz w drodze jest czwarte, on tu znowu przyjechał. No dobrze, zamykamy temat JD. Pan obierze świat. Pan obierze świat, bo, bo nie pomógł. Co dalej, pani redaktorze? Ja jeszcze chciałem tak? przypomnieć, Proszę że bardzo. dwa tygodnie przed wyborami tam był również niewiceprezydent, bo takiego nie mamy, tylko prezydent e, Nawrocki, który. E, Też nie pomógł? E, znaczy, na szczęście e, nie pomógł, a przede wszystkim sobie zaszkodził, bo no robienie z siebie osoby nierozumiejącej procesów politycznych, znaczy pokazywanie, że się nie, nie, nie, nie, nie kontroluje zupełnie swoich działań na arenie międzynarodowej, szkodzi wyłącznie temu, który ma takie pomysły. No i w tym wypadku jest to niestety prezydent Polski. A myśli pan, że będą tego jakieś konsekwencje polityczne? Polityczne, tej, tej wizyty, takie, że pokazuje, Czy to się rozejdzie to, po kościach? Nie, no to jest kolejny taki klocuszek pokazujący kompletną niekompetencję administracji prezydenckiej w przygotowywaniu tego rodzaju posunięć. Przypomnę też wizytę w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie na, na, na konferencji Czy palicowców tak? amerykańskich na który miał się spotkać z prezydentem Trumpem, a on się tam nawet nie pojawił, nie mówiąc o tym, że w ogóle żaden ważny polityk amerykański się tam nie pojawił. Więc no, pojawił się, on, błędy, on był, był najważniejszy. Się... Mógł e, nas potem przekonywać, że był najważniejszym politykiem, który no, brał super, udział. Ale nie z tego powodu zorganizowano te konferencje, zwłaszcza, że Jasne. sala była w połowie pusta. Właśnie. I Widzieliśmy te obrazy, kiedy przegrupowywano widzów z dalszych rzędów do, do tych pierwszych żeby, żebyśmy odnieśli wrażenie pozoru jakiegoś zgromadzenia. Panie redaktorze, co dalej w sprawie Węgier i nowego rządu Wiktora... Przepraszam, ładnie chciałam powiedzieć Wiktora Modiora, Kandydata na premiera, Petera Modziora. Czy ktoś zareagował na jego apel, bo skierował taki między innymi do, do prezydenta, żeby sami Zachowując resztki godności i honoru, zrzekli się najważniejszych funkcji, bo on będzie robił porządki. Nie wiem, nie słyszałem o tym. No ma się spotkać z prezydentem. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w najbliższych e, dniach, bo to do prezydenta należy zwoływanie e, e, parlamentu po wyborach nowego. Więc e, zapewne jeszcze nikt nie zareagował, ale. Cała polegał na tym, że Orban myślał, że w sposób skuteczny zabetonował cały system w tym sensie, że wszelkie kluczowe stanowiska w kraju wymagają zarówno dwóch trzecich do tego, by tam te osoby zatwierdzić na tych stanowiskach, jak również dwóch trzecich w parlamencie, żeby ich odwołać. I myślał, że to wystarczy. Okazuje się, że tę większość, większość konstytucyjną z przewagą pięciu głosów um, osiągnęła partia TISA i no, w ten sposób um, miejmy nadzieję, że ten system autorytarny zbudowany przez, um, przez Wiktora Orbana bardzo szybko będzie mógł um, upaść. Spójrzmy co się dzieje w Polsce. Um, ten cały bałagan w, w wymiarze sprawiedliwości, przede wszystkim, który został wprowadzony rozmaitymi reformami, PISU do dziś nie może być zlikwidowany właśnie z powodu tego, że no zwycięstwo sił demokratycznych było niewystarczające. Jasne. Byśmy mieli 100 obietnic, oni mają 240 stron gospodarczego planu, nie tylko gospodarczego. Do 2035 roku rząd TIS -y chce zakończyć zależność od importu rosyjskiej energii, czy to jest możliwe? I czy jej pomocy Węgrzy w tej sprawie potrzebują? Zrobiły to wszystkie inne kraje, prawie wszystkie inne europejskie kraje. Na przykład zrobiła to Polska, która była bardzo uzależniona od, od, od rosyjskiej energii. Przypomnę, że, że rafineria płocka była tak technologicznie skonstruowana, że była przygotowana do przyjmowania przede wszystkim ropy tej zasiarczonej rosyjskiej. Więc... To, żeby ją przystosować i inne i w ogóle polski system energetyczny, polskie rafinerie przygotować do tego, przystosować do innego rodzaju Europy, wymagało ogromnego wysiłku i to wszystko jest do wykonania, więc Węgrzy to zrobią niezależnie od tego, czy, czy będzie działał ropociąg przyjaźń, czy, czy, czy nie będzie. Więc poza tym no Węgry granicząc z innymi krajami, mogą dostawać tę ropę nie, nie, niekoniecznie z północy, mogą ją dostawać z południa. I, I podobno z, ta płynąca z Chorwacji czy przez Chorwację może być też no znacznie właśnie. tańsza, prawda? To w ogóle jest, jest wyimaginowany problem, dlatego że to, to, to nie jest kwestia polityczna, to jest po prostu kwestia techniczna. No, ale na tej, w tej podstawie budowano I woli politycznej również, mhm. że, że chcemy się od tego uwolnić i to bardzo... Tak jak Polska zrobiła wysiłek w tej sprawie, tak jak w dalszym ciągu robi wysiłek ogromny w tej sprawie robią Niemcy, które były bardzo uzależnione od, od, od rosyjskich mm -hmm. węglowodorów, to, to jest do wykonania, więc do nie Do więc, więc do dzieła. Czyli Węgrzy nie uwierzyli w to, że y, y, razem z wygraną Petera Madziora zacznie się u nich wojna, prawda? Nie uwierzyli y, Orbanowi że będą kłopoty z dostawami surowców, ale TISA też obiecuje m.in. podwojenie udziału energii odnawialnej w miksie do 2040 roku, obniżenie rachunków za media. Podatek VAT od drewna opałowego, program modernizacji energetycznej. Co jeszcze? Obniżenie innych podatków, w tym do zera od leków na receptę. Zwiększenie świadczeń socjalnych i utrzymania 13-14 emerytury wprowadzonych przez rząd Orbana. Chcę zwiększyć do 7% PKB wydatki na ochronę zdrowia do 2030 roku. Tylko, że gospodarka węgierska jest w bardzo złym stanie. Skąd oni wezmą na to pieniądze? E, jeszcze zanim będziemy zaczniemy dywagować, skąd wezmą na to pieniądze, trzeba powiedzieć, że ten, to co słyszymy, ten problem właśnie takiego kształtu, to jest właśnie to, co wygrało wybory dla Tisy i dla Magiora. To po, po, potwierdza, że najważniejszym problemem Węgrów by, były ich problemy gospodarcze. Problem ze związaniem końca, z końcem do, do, do końca miesiąca i tak, dalej, i tak dalej. Bo to o wyborach ludzi przede wszystkim decyduje kieszeń, a właściwie pustka w tej kieszeni. Więc, więc stąd to się wzięło. Natomiast no, Węgrzy nie są pierwsi, którzy popadli w kłopoty gospodarcze i musieli się z nich wydobywać. Jest, czeka ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej, dotychczas niedostarczone. To w, w ramach węgierskiego KPO, to jest 18 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę rozmiar tego państwa, a w porównaniu z, z Polską, to, to są Możemy ogromne pieniądze. Możemy porównywać Węgry jeżeli... do województwa mazowieckiego. No, nie, nie bądźmy zacy brutalni. No ale skala jest ważna, tak, tak. Tak, ale, ale no, tego rodzaju pieniądze dla gospodarki węgierskiej to będzie no, zastrzyk życia. I poza tym no, Węgrzy już kiedyś byli yy, bogaci, byli na, na, na najzamożniejszą częścią tej sfery sowieckiej Układu Warszawskiego. Myślę, że dla nich ten, ten, ten upadek ostatnich lat musi być bardzo, bardzo bolesny i myślę, że tym, tym łatwiej będzie im zacisnąć pasa i wziąć się do roboty. Jasne. Nie wiem, czy odwiedzał Pan Węgry w połowie lat 80. -tych. Ja tam byłam wtedy pierwszy raz i znalazłam się w jakimś Edenie z perspektywy naszych warunków wtedy. Dziś myślę, może to działać w drugą stronę. No, właśnie to, to, to, to jest to, co mówię, no, że, mhm. że, że ludzie, e, którzy zaznali już e, jakiegoś stopnia dobrobytu i zostali e, go pozbawieni, przez politycznego przywódcę. Teraz się na nim zemścili przy urnach wyborczych, a, a, a teraz myślę, że się wezmą do roboty i, i nie należy się tym e, chyba za bardzo przejmować. Znaczy jedyny Jedyny powód do przejmowania się jest taki, że, że musimy życzyć Węgrom jak najlepiej, żeby w ciągu czterech lat odczuli poprawę gospodarczą, bo jeśli nie odczują poprawy gospodarczej i jeżeli w dalszym ciągu będzie tak, że ludzie no, po prostu zbiednieją, to kolejne wybory wygra albo Orban, albo ktoś urbanopodobny. No właśnie, stąd też moja troska, nie żebym jakoś przeżywała losy węgierskiego społeczeństwa, ale patrząc też na naszą sytuację, rząd ma słabe notowania, my pukamy do G20, w związku z tym jedno z drugim wcale nie musi iść w parze. Czyli myślę o, o, o takiej satysfakcji ze zmian i, i tym, czy Węgrzy będą to odczuwać, a kto wie, czy jeśli chodzi o gospodarkę, nie mają więcej do zrobienia niż my na przykład parę lat temu. No na pewno mają więcej do zrobienia. My parę lat temu nie mieliśmy tak no właśnie właśnie Polska no właśnie, się z krótką przerwą w okresie covid jest w tej chwili jednym z kilku państw na świecie, które te, te dwa czy trzy lata podczas covid przyniosły obniżenie PKB. Natomiast do tamtego czasu Polska była... No jednym naprawdę z niewielu, jeśli w ogóle nie jedynym, a już na pewno w Europie, krajem, który miał nieprzerwany wzrost od roku 92, więc nie wiem o jakiej odbudowie pani mówi, jeżeli mamy porównywać to co się dzisiaj dzieje na Węgrzech z tym, co się działo w Polsce w 1989 roku, to myślę, że to jest przesada jednak, bo no, Polska była po prostu zrujnowana. Tak, bo... I oni startują w tej chwili zupełnie innego poziomu. tak? Nie, no, oni są po prostu krajem, w którym brak reform i korupcja, promowanie politycznych nominatów, a nie ludzi, a nie specjalistów spowodowało kryzys gospodarczy, ale tak. oni są w kryzysie, a nie w Tak, mają stagnację, a nie klęskę czy katastrofę, tak, prawda? Jest. To tak jeszcze a propos. Z sondażu IBRIS wynika, to jest najnowsza informacja. 52,6% ankietowanych ma negatywne zdanie o naszym rządzie na przykład, mimo że, jak mawia pan premier, przy różnych możliwych okazjach, powinniśmy czuć, że żyje nam się lepiej. No, najwyraźniej nie czujemy. Co może Peter Modzior zrobić z mediami? Obiecuje um, no obiecuje odzyskanie tych mediów, albo ich decentralizację, albo ich uwolnienie z politycznych ja, rąk. Ja myślę, że, że, że to, to nie jest jakiś rocket science, E, obserwujemy e, od e, dwóch i pół roku w, w Polsce prawie dwóch i pół roku e, odwrót od e, takiej e, telewizji, która zajmuje się wyłącznie e, propagandą i, i szczuciem na opozycję. Yy, więc to samo czeka publiczną telewizję yy, węgierską. Yy, tam yy, no, kontrola nad mediami była yy, dużo większa niż, niż a właściwie no, w ogóle w Polsce nigdy czegoś podobnego nie było, że, yy, że, yy, że ważne media yy, yy, prywatne węgierskie zostały, były zmuszane metodami finansowymi, a nie jakąś cenzurą do tego, żeby dać się sprzedać albo dać się kupić koncernom kontrolowanym przez Fidesz. Myślę, że, że, że tym kierunkiem będzie właśnie rozbicie tych koncernów i powrót tych redakcji no, w ręce ludzi, którzy zajmą się dziennikarstwem, a nie propagandą. Ale też nie zapominajmy, że niezależnie od wszystkiego, co prawda miały, mają niewielki zasięg, ale jak się okazuje media te miały ogromny wpływ na to co się, co się wydarzyło no przede wszystkim internet więc yy, jest ogromny kryzys ale nie ma katastrofy. Yy że z tego wyjdą, nie ulega żadnej wątpliwości. Jasne. Na, na, podczas pierwszego przepraszam wystąpienia po, tego oficjalnego, publicznego, po wyborach, Peter Modior sam sobie zadał pytanie i właściwie na nie odpowiedział, jak to zrobiliśmy. No, mówił o rzeszy wolontariuszy. O tym, że w ten sposób pokonali media publiczne, te przejęte przez Fides. No Tylko nie wszystko się teraz da zrobić rzeszą wolontariuszy wolontariusze nie pomogą Węgrom w odzyskaniu KPO, na przykład. No, myśmy mieli trochę inną sytuację, bo Donald Tusk miał szereg relacji, też jako były przewodniczący Rady. Mógł rozmawiać za kulisową, negocjować i mimo nie zrealizowania niektórych kamieni milowych, uzyskać dostęp do funduszy. A Peter Modior? Myślę, że będzie to ten sam kierunek. To znaczy... Jeżeli w Brukseli zauważą to, że, że kierunek znaczy, że, że ruszyli z tym, że wystartowali, to natychmiast te pieniądze, te fundusze będą odblokowane z Brukseli. Przypomnę, że Polska dotychczas nie spełniła tych wszystkich warunków potrzebnych, dlatego że no pewne reformy, choćby w systemie sprawiedliwości, są w dalszym ciągu blokowane skutecznie, I, i, a mimo to współpracuje z nami Unia, no więc myślę, że, że, że tu również nie powinno być kłopotu, zwłaszcza, że, że major ma bardzo dobre kontakty w Brukseli. Zdaje że jeszcze się nie zrzekł swojego mandatu europosła, zasiadał tam w kilku komisjach, miał świetne kontakty i był. Tam osobą bardzo wpływową, więc to nie jest kwestia, która zależy wyłącznie od tego, czy Donald Tusk miał tam kiedyś kontakty, czy też właśnie Peter Modior miał tam kontakty. Po prostu ich kraje zmieniają teraz w swój wektor i lub też no tak zmieniają. Czas mhm. a nie przeszły i, i yy, Bruksela powinna w tym pomóc, a nie przeszkadzać. A terminy? I myślę, że, i myślę, że, że tak się stanie. Nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby było inaczej. A terminy? Pewnie no już już nie... nie do końca wiem, jak jest w przypadku Węgier. W Węgrami e... jest tak, że, że, że do końca czerwca yy, musi dojść do... Nie, nie pamiętam w tej chwili o jakich kwotach mówimy, ale y, jeżeli nie, za, nie zostaną zagospodarowane te kwoty, to, to one mogą przepaść. No właśnie. Myślę, że czasu jest niewiele, ale Bruksela... Potrafi zarówno pracować nad rozmaitymi rzeczami kilkanaście lat, jak również kilka miesięcy, kilka tygodni nawet, a nawet dni. Więc ja myślę, że to się wszystko da zrobić. A już na pewno politycy Brukselscy brukselsy decydenci będą bardzo chcieli polepszyć swoje stosunki z Węgrami po latach obstrukcji ze strony Budapesztu. Będą chcieli zobaczyć no, wsparcie dla polityki. Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestiach międzynarodowych, kwestiach wsparcia Ukrainy. Jak zobaczą te gesty, jak na przykład zniesienie weta wobec wielomiliardowej pożyczki dla, dla Ukrainy, to myślę, że Węgrzy doświadczą wdzięczności Brukseli. Mm -hmm. Peter Modzior zapowiedział, że nie będzie blokował pomocy unijnej dla Ukrainy. Pan mówi, ja to tak, bardzo. to 90 miliardów euro, ale jednocześnie nie deklar, znaczy przyjmuje taką opcję opt-out, czyli ze względu na własną sytuację budżetową nie będzie się do tego dokładał. Nie będzie przeciw, ale... Ale to tu to, to akurat nie, to nie, nie ma w tym nic nowego. Mhm, jasne, jasne. E, e, e, przypomnę, że premier Orban, kiedy zgodził się pierwotnie na, na tę pożyczkę, uzyskał właśnie te... te, te zgodę bukseli na to, że w tej pożyczce Węgry nie będą uczestniczyły, więc to jest jakby kontynuacja tej obietnicy i ona jest zrozumiała, dlatego że rzeczywiście Węgrzy no, mają kłopoty z pieniędzmi. Nie popiera przyspieszonej akcesji Unii, przepraszam, Ukrainy do Unii Europejskiej ze względu na to, że Ukraina jest w trakcie wojny, czyli to innych decyzji też nie zamyka ale stawia warunki albo je postawi. Chodzi o prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Będzie miał argument w rozmowach z Włodymerem Załęskim. Ja myślę, że, że, że, że ten spór o, o prawa mniejszości węgierskiej w Ukrainie teraz będzie jakoś rozwiązany. Ukraińcy też mają trochę za uszami w tej sprawie blokowanie języka, nauki języka węgierskiego i tak dalej, tak dalej, więc my, myślę, że jest o czym się mm -hmm. dogadywać, ale póki będą rozmawiać, a nie opluwać się nawzajem, tak jak dotychczas, to, to, to wszystko będzie na, na, na dobrej drodze. A, a jeśli chodzi o sceptyty, sceptycyzm, też lubię to e, słowo, or, e, boniora w sprawie szybkiej akcesji Ukrainy do Unii, to nie jest on jedyny w Europie. Zdecydowanie tak. Ale czy myśli pan, że może nas czymś zaskoczyć? No, gdybym wiedział, czym nas zaskoczy, to by nie było zaskoczenie. No to fakt. Myślę, się, czy... się wydaje, że najważ... dla mhm. mnie największym zaskoczeniem była informacja o tym, że, że pierwszą wizytą, jaką wykona bo będzie Polska dopiero potem do ich no, historycznego partnera do Wiednia. A, mm -hmm. do Wiednia, do Austrii, a, a potem e, do Brukseli. E, myślę, że to jest e, bardzo dobry e, prognozy do, e, dla Polski, ale również pokazujący e, priorytety e, pana e, nowego e, premiera e, Węgier, mianowicie e, Polska jest członkiem ważnym członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Tymczasem Austria nie jest członkiem NATO, a w dzisiejszej sytuacji, no, granicząc z krajem ogarniętym wojną, czyli z Ukrainą, bardzo ważne jest, by mieć dobre, dobrą pozycję w NATO, a Polska jest tutaj świetnym pośrednikiem i, i prawdopodobnie z tego wynika to, że najpierw jedzie do Warszawy, a dopiero potem do Wiednia. No to czekamy. Będziemy się oczywiście przyglądać. Dziękuję panu za komentarz. Michał Braniatowski, szef TVP World z nami w Polskim Radiu 24. Reklama.